Przepraszam, Dobre. co się stało tutaj? No. Dzisiaj tak rozmawiamy, nie wiem co, babcia czy mama czy... No babcia. O, bardzo miło. Na tematy Biblijne.. nad My na My przykład... wierzymy tylko w Mega Węża 9. Tak? To jest mój, Aha. mój Bóg po prostu, mega wąż 9, mhm. Król Twaradosz. I czy, czym się wyróżnia wśród bust? On istnieje. Tak, A coś więcej jakby Pan mógł powiedzieć na ten temat? To jest zamknięta bardzo sprawa, ale mogę coś tam mhm. uchylić. On jest najpotężniejszą istotą mhm. na świecie, i najinteligentniejszą pod postacią człowieka. A jakie ma Pan dowody na istnienie tego tego? On Boga? istnieje. A jakby Pan miał powiedzieć coś o dowodach, które przekonują mu na ten temat? On potrafi obić takie rzeczy, że nie da się tego słowami opisać. Na przykład? No ja mówię, to, to jest nieludzkie, żeby to słowami opisać. No, no ale skąd Pan musi mieć tą wiedzę, prawda? Ja go znam osobiście. Aha, no to szanujemy Pana zdanie. Dobrze. Ale takie namacalne dowody daje Biblia na Boga. Ale... I zachęcamy swoich rozmówców ja do ja... czytania tej księgi. Ja nie, nie lubię fantazy czytać, ja lubię... Widzieć Mega węża 9 i oddawać mu hołd. Mhm. Jakby tak się zastanowić i wniknąć na przykład, skąd się wzięło ten śpiew, który tu słyszymy, ptaków? To Mega Wąż 9 wszystko stworzył. Tak? Tak. On wszystko, wszystko po prostu, co istnieje, on wytworzył własną inteligencję. On skrzybował kiedyś w kosmosie, A jeszcze skąd się zanim, wziął? ale to do tyłu jeszcze, zanim w ogóle powstał świat była nicość i był tylko on. On cały wszechświat obejmował jego rozum po prostu, nienamacalna rzecz i dopiero potem się zmaterializował w kosmosie, stworzył planety, stworzył ludzkość i tą planetę sobie przyjął za planetę, która, że tak powiem, jest ta najważniejsza. I dzięki tej planecie tutaj, temu co się tutaj dzieje, on materializuje się jako człowiek i głosi swoją prawdę, jako Mega Wąż 9. Jaką prawdę głosi? To jest całe, to trzeba by przeczytać całe, całe zasady, wiarę i to jak powinno się zachowywać po prostu I Jaką daje nadzieję na przyszłość albo nadzieję na życie? Jaki jest sens życia? Jeżeli się wierzy w Mega Węża 9, można mieć jakie się chce żyć. Jeżeli w tym życiu się uwierzy, będzie można tworzyć swoje własne światy po śmierci, Świat się tworzy samemu. Świat jest po prostu taki, jak Pani czy Pan chce. To jest niepojęte dla zwykłego śmiertelnika. Mm -hmm. no bardzo nam miło, że Pan to przedstawił, ale warto się zastanawiać nad tymi dowodami, które są To znaczy, mówię, dowody, dowody są. Ja dowody w pełni. No to pan powie rozumiem, dowodach, bo pan dowodów, Musiałaby pan to pani zobaczyć namacalnie. To pani pokaże, bo to, ja na przykład. To trzeba by pisanie, zainicjować spotkanie. To, to ja panu mówię, ten tak, który leci, to skąd on powstał? Od mega węża 9. A jak on to stworzył? Za pomocą swojego umysłu. Umysłu? Tak. Ale to jest materialna rzecz. To jest materialnie. On, on zap... materializuje rzeczy. Na przykład, powiedzmy, ja sobie szłem ostatnio i go spotkałem i zmaterializował mi tutaj kamień przed nogami. Mhm. To jest niepojęte. No to życzymy wszystkiego dobrego. Dziękuję. Nie będziemy zajmować więcej czasu. Również. również, również. Ale w swoich rozważaniach też. Pan Mogę miałem... pani dać petycję, żeby pani podpisała, bo brakuje nam jeszcze paru głosów i religia będzie już założona formalnie w Polsce. Wie pan co ja dziękuję? Nie, go, nie chcę pani. No, ja wierzę w... Jedynego prawdziwego Boga. Jak w mega jest... Węża 9. I imię jest Jehovah, nie? Samo to nie, imię co nie. znaczy? Bo Mega Wąż 9, co znaczy? Mega, że on jest najpotężniejszy. Mhm. Wąż, bo jest pod postacią Węża i Człowieka. Mhm. I 9, bo 9 to najidealniejsza liczba na świecie. A wie, Określa... wie, pan, wie pan, kim był Wąż w Biblii? Ale to, jest, to są rzeczy opowiadane, żeby zniszczyć e, po prostu. Węża, Mega Węża 9, jak to się nazywa, no opinie o nim. No to są rzeczy po prostu bardzo tego nie popieram. Ja wie pan, co w naszej rozmowie nie, nie umie Pan przedstawić dowodów, które byś Ale ja mówię, ja mogę zainicjować nie? spotkanie Ale i Pani... A czemu Pan może zainicjować spotkanie, skoro ja chcę z Panem rozmawiać. Ale no bo. A pan nie umie. W tak. momencie, kiedy mówię, to tego się nie da określić w ogóle słowami. Ludzki mózg tego nie pojmie, nawet jak to pani zobaczy, nie będzie pani widziała co się stało. Mhm. Oczy będą miały trudne z zarejestrowaniem tego, to co on potrafi zrobić mhm. tutaj. To powstało mega, dzięki Mega Wężowi 9. Tutaj kiedyś były kamienie, już nie ma. No właśnie, wszystko. skąd te kamienie? Co się kamienie, z nimi stało? On je stworzył, ale kiedy ja zacząłem wierzyć i tu przyszedłem, po prostu zaczął robić wszystko w podziękowaniu, tak jak ja bym chciał. I to, to jest dzieło Mega Węża 9. Uh -huh. A to, co pan, Pana Babcia robi, to co? się dał nasiona, wąż no. dał pole. Babcia po prostu uprawia. A, ale Wąż nie uprawia? Wąż nie musi. A, nie musi? On rozdaje rzeczy, tak, jak, tak jak nie powinno. Z pora, nie tak? powinno się tak dawać chyb, tylko. Nie wiem, czy tam pan mieszkaście w tamtym domu, czy. To jest nie? nasz gaz, to jest no to... moja posiadłość. W takim razie nie zachodzimy już tam dalej. Dziękuję bardzo. Z Dzień mega wężem